Cześć, dzień dobry wszystkim, bardzo miło mi jest powitać Was w kolejnym drugim już odcinku nowej serii podcastów w pełnej sali między seansami. To jest taki projekt, który wymyśliłem ja, Michał Konarski, wraz z Julią Palmowską, w którym będziemy przybliżać pewne tematy, zjawiska, problemy dotyczące kina, ale niekoniecznie zagłębiać się w poszczególne tytuły, tylko jakoś zapraszać do rozmowy też krytyków, kuratorów i starać się wydobyć z filmów to, co jest w nich pomiędzy najciekawsze, właśnie jakieś takie graniczne i łączące. Pierwszy, pierwsza nasza rozmowa dotyczyła trigger warningów i ostrzegania przed seansami i ona jest dostępna na naszej stronie internetowej, także na podcastach streamingowych, więc jeżeli interesuje Was ta kwestia, to zapraszamy także do przesłuchania. Dzisiaj natomiast pozostajemy dalej w tematyce festiwalowej, można powiedzieć, ale przenosimy się już do konkretnych filmów, do konkretnych zjawisk wewnątrz samych ruchomych obrazów, a tematem przewodnim naszego dzisiejszego odcinka będzie chodzenie. Tak jak pewnie po tytule mogliście się domyślić, włóczy kino, co to w ogóle jest, za chwilę do tego przejdę, ale no, żeby jakby wprowadzić od razu też pozostałych rozmówców, dzisiejszych gości, powiem kogo zaprosiłem do tej rozmowy. Rozmowa dotyczyć będzie przede wszystkim sekcji Let's Go, która będzie taką główną tematyczną, yy, głównym tematycznym przeglądem tegorocznej edycji festiwalu MBank Nowe Horyzonty, yy, więc też do rozmowy zaprosiłem kuratorkę tejże sekcji, a także historyczne, historyczkę sztuki i dyrektorkę artystyczną yy, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, Ewę Szabłowską. Cześć Ewo. Cześć, dzień dobry. Jest z nami także Marta Stańczyk, redaktorka Czasopisma Ekrany, filmoznawczyni z Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także autorka niedawno wydanej książki Filmowe Sensorium, Teoria Zmysłów i jej krytyczny potencjał. Cześć Marto. Cześć, cześć Michale. A także tę rozmowę dopełni nam Stach Szabłowski, krytyk sztuki i członek zespołu kuratorskiego wystawy Kroki Steps, która towarzyszy 24. edycji festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Cześć. 这样子进来那就 <嗯。S 2> Tak, tak jak powiedziałem, no będziemy rozmawiać głównie o kinie, ale dzięki temu, że, że odbywa się również ta wystawa, to porozmawiamy trochę też o innych branżach, obszarach sztuki, w których to chodzenie, włóczenie się pojawiało. Natomiast na, na początek no chciałbym zacząć od tego terminu tytułowego włóczy kino co to w ogóle jest. To jest słowo, które wpadło mi w zeszłym roku do głowy i dużo o nim rozmawiałem z, z kolegami i koleżankami po, po piórze, można powiedzieć. I, I wydaje mi się, że ono bardzo oddaje jakąś taką, jakieś takie podążanie reżyserów, ale też niektórych aktorów czy innych można powiedzieć, pionów produkcji filmowej do uchwycenia w kinie właśnie tego ruchu, poruszania się, przychodzenia z miejsca na miejsce siłą własnych nóg. I byli twórcy, którzy robili, ustanawiali z tego swoją, można powiedzieć, metodę twórczą, byli też aktorzy, których kojarzyliśmy z tym, że szwędają się po mieście albo chodzą gdzieś po, po wsiach, rozglądają się, flanerują, można też powiedzieć, momentami. I to będzie też moje pierwsze pytanie do was. Kogo wy kojarzycie w ogóle z chodzeniem w filmach? Jakich twórców, no właśnie jakich aktorów, jakie gatunki najczęściej waszym zdaniem poruszają te kwestie chodzenia, czy może jakieś konwencje? I w ogóle kto w filmach chodzi i po co, bo nie wiem, ja na przykład na potrzeby tej rozmowy jak myślałem to wśród twórców wyszczególniłem sobie reżysera, którego akurat nie ma w tej sekcji, czyli Jacques'a Rivetta, ale też no Miał swoją retrospektywę na Nowych Horyzontach i był obecny wcześniej. To jest twórca, u którego jakieś takie poszukiwania w kontekście fabuły bardzo łączą się z tym poszukiwaniem względem chodzenia. Wśród aktorów, nie wiem, ja jestem zdania, że Jean-Pierre Léot to jest jakaś taka twarz po prostu chodzenia w filmach i no właśnie tego włóczy kina. Zresztą na łamach pełnej sali można przeczytać mój tekst na ten temat, no ale właśnie to jest takie bardzo francusko-centryczne spojrzenie i też bardzo klasyczne, bo to są raczej tak, tacy kanoniczni twórcy, kanoniczne nazwiska, więc chciałbym was zapytać o wasze zdanie. Marto, może ty byś mogła zacząć. Z kim, z kim ty kojarzysz to chodzenie w filmach i z czym? Dzięki Michale, jasne, jak najbardziej zacznę. Cieszę się, że też wprowadziłeś ten wątek francuski mimo wszystko, nawet jeżeli to jest taka klasyka. Cieszę się też, że w tej sekcji Ewa umieściła Erika Romera, akurat film Miłość Cię po południu. Doskonały, jeżeli chodzi o takie spacerowanie, czy taką baladę przechadzkę, jak pisał Deles w kontekście takiego kina nowofalowego, czy modernistycznego. Celine i Julie odpływają, Rivetta, to jest chyba mój ulubiony film, jeżeli chodzi o takie płynięcie po mieście i odkrywanie jego struktur, ale też Anie Zwarda według mnie jest, czy była reżyserką bardzo mocno wyczuloną na spacerowanie, wędrowanie, odkrywanie, łączenie się trochę z przestrzenią, czy w Cleo od 5 do siódmej, czy Bez dachu i praw. I to są też takie filmy, które właśnie też podkreślają um, nie taką uniwersalność chodzenia, tylko to, to chodzenie ma też taki aspekt genderowy w tym, w tym przypadku. E, I dla mnie z perspektywy osoby, która gdzieś się zajmuje też historią kina, to chodzenie, jeszcze na pewno do tego wrócimy, ale to chodzenie jest czymś bardzo integralnym dla w ogóle mówienia o tożsamości kina czy filmu. E, no jedną z takich najbardziej ikonicznych postaci która w swoim DNA ma, w, ma chodzenie, włóczenie się, jest po prostu Charlie Chaplin z jego postacią, z jego postacią Trumpa. Ale żeby nie iść też tylko w takie historyczne przykłady, to dla mnie w kinie współczesnym tacy twórcy, którzy właśnie pokazują bohaterów, którzy trochę nie potrafią się zatrzymać, trochę właśnie biegną przez miasto albo idą przez miasto, jakby pokonują przestrzeń, walczą z nią, to bracia Savdi. I to właściwie w każdym z ich filmów jest widoczne, ale w Good Time czy w Nieoszlifowanych Diamentach z tych ostatnich tytułów myślę, że to jest bardzo, bardzo wyraziste, że taki jakiś wewnętrzny niepokój bohaterów znajduje swoje ujście właśnie w tej takiej praktyce czy w doświadczeniu chodzenia. Więc to są takie moje przykłady ad hoc na to mhm. pytanie. Ewa, a jak Ty to widzisz? No, myślę, że dużo o tym myślałaś w ostatnim czasie, skoro kuraturowałaś tej sekcji, ale może chciałabyś się podzielić w skrócie swoimi przemyśleniami. Wiesz co, ja bardzo w ogóle się cieszę, Marta, że wymieniłaś tego Czoplina, bo jak właśnie usłyszałam pytanie Michała, to była pierwsza w ogóle postać, która przyszła mi do głowy, bo myślałam, że nie ma po prostu drugiego, bardziej takiego ikonicznego aktora, który z bardzo takiej specyficznej sztuki chodzenia, bardzo takiej fizycznej uczynił taki swój znak rozpoznawalny, prawda? Jak myślimy o o no to Cherry Chaplin zawsze przychodzi do głowy jakby w pierwszym momencie. Też jakby też ważne jest to nie tylko to gdzie chodzimy, ale właśnie w jaki sposób chodzimy, więc tutaj też jest Ministerstwo Dziwnych Kroków Monty Pythona i w ogóle te wszystkie takie nietypowe kroki, nietypowe ruchy, czy właśnie w jaki sposób się chodzi, czy chodzi się po prostu jakby różnego rodzaju też filmy szpiegowskie mi przychodzą do głowy, że ktoś biegnie takim drobnym kroczkiem za jakimś i przystaje, że to jest jakby cała taka dynamika, po prostu choreografia tego ruchu, który odbywa się na własnych nogach. Właściwie, Marta, wymieniłaś wszystkie, wszystkich takich klasycznych twórców, których, nad którymi ja właśnie tworząc tą sekcję się zastanawiałam, ale właśnie z tego powodu, że oni niedawno byli na Nowych Horyzontach prezentowani, bo Rivet miał swoją retrospektywę 4 czy tam 5 lat temu, a Niezwarta też, no już dosyć dawno temu, ale pokazywaliśmy pełną jej retrospektywę, a teraz od niedawno można jej filmy zobaczyć na Nowoharyzontowym VOD, właśnie do którego też zapraszam. Więc postanowiłam, jakby tych klasyków chodzenia jakby nie uwzględniać. Wiadomo, że w ogóle nowofalowcy mieli jakąś taką specjalną więź z miastem i to chodzenie było też po prostu też metodą na poznawanie miasta, na, na budowanie tej relacji takiej emocjonalnej z miastem, ale też jego mieszkańcami, no bo to nie było tylko chodzenie i podziwianie, bo w chodzeniu jest jakby coś takiego, że pozwala nam być zarówno jakby i uczestnikiem pewnej sytuacji i obserwatorem, że gdzieś tam wyjmuje e, właśnie tą idącą osobę e, trochę jakby z tego pejzażu e, przez który przechodzi, ale też równocześnie w nim jest. I to jest też taka doskonała e, w sumie metafora e, e, filmowca czy osoby z kamerą, która w jakiś sposób jest e, po prostu obecna, ale też jest gdzieś z boku, więc widzi pewne rzeczy z dystansu. E, i, e, jakby myśląc właśnie o Let's Go, o tej sekcji na Nowych Horyzontach, no to trochę chciałam zbudować po prostu taką jakby typologię po prostu sposobów, w jaki się chodzi i w jaki sposób chodzenie było pokazywane w kinie, ale przede wszystkim właśnie bazując na nowych filmach, które często pozostają w dialogu z filmami starymi, zobaczyć w jaki sposób w kinie chodzi się współcześnie. Do tych typologii zresztą za chwilę przejdziemy, mamy punkt, który jest temu przeznaczony zresztą, więc zapytam i Ciebie właśnie, i Martę, ale też Stacha o, o, o, o, o Wasze opinie, o to jak to można skatalogować, ale jeszcze Stachu chciałbym poznać Twoją opinię na temat no właśnie tego aspektu kina i chodzenia, połączeń, czy masz jeszcze jakieś może tytuły, jakichś twórców, który chciałbyś dorzucić do tej dyskusji? Aha, wiesz co, ja mam takie bardzo rozproszone myśli na temat chodzenia filmów i filmów i wielu ulubionych piechurów i piechurek, których widziałem w kinie. Taka, wiesz co, chyba scena chodzenia, którą najbardziej lubię uważam za i właściwie można by ją na naszej wystawie zaprezentować jako autonomiczną pracę wideo, to jest scena Marsz przez pustynię w Jerem Van Zanta. Mm -hmm w tym Ma Damon, i maszerują maszerują synchronicznie w takim sensie czysto wizualnym, ale już mam w pamięci też yy, yy, przed Rowlands yy, yy, w kobiecie pod presją Kasawetesa, która przez cały ten film wchodzi w taki neurotyczny i jednocześnie niesamowicie charyzmatyczny, charyzmatyczny sposób. Nie? Na, na innym biegunie. Nie byłby Orson Welles w trzecim człowieku, który chodzi, chodzi po Wiedniu. A, a może najbardziej spektakularne, do najbardziej spektakularnego chodzenia, zwłaszcza takiego miejskiego, dla mnie to chodzi w new Hollywood w latach, w latach 70 i trochę, trochę wcześniej. To jak się chodzi w Midnight Cowboy na przykład, jak Al Pacino zwłaszcza chodzi w filmach z tej, z tej epoki nowego Hollywood, to to jest pod względem intensywności i takiego echa emocjonalnego, jakie kroki budzą widzu dla mnie coś niezrównanego. Mm -hmm. Super, ja jeszcze ja się tutaj dobrać. dodam, bo oczywiście nie powiedziałam, ale jednym z w ogóle moich ukochanych twórców filmowych, których, w w filmach się bardzo dużo chodzi, jest Wong Kar no bo jednak, prawda, czy, czy w spragnionych miłości, czy w ogóle praktycznie w każdym filmu One jest bardzo dużo takiego albo snucia się po mieście, albo też właśnie chodzenia w parach, albo chodzenia na spotkanie I on bardzo często powraca po prostu do pewnych jakby kadrów, czy do pewnych e, przestrzeni miejskich e, i pokazuje je wielokrotnie, jak są przemierzane, powiedzmy te same schodki, albo jak, e, nie wiem, ktoś idzie do góry, a potem idzie w dół i właśnie w ten sposób jakby emocjonalnie tą swoją przestrzeń e, Oswaja, no ale Łąkarła jest zdecydowanie. Myślę, że też nie ma go oczywiście w tym roku w tej sekcji na Nowych Horyzontach, bo był pokazywany. Jest bardzo mocno obecny w ogóle w takiej świadomości filmowej, ale jest takim, no myślę, że jednym z moich ukochanych, właśnie filmowych. Może nie piechurów, no, szwendaczy. Ale znalazło się miejsce dla innego y, mistrza azjatyckiego włóczy kina, czyli dla Tsai Lianga, y, Zresztą, co, co tym razem zaproponował w ramach swojej sekcji y, Walker, to za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast chciałbym zrobić na chwilę pauzę w rozmowie o kinie y, i wzbogacić właśnie ten kontekst y, jak to można powiedzieć, historyczno-sztuczny, bo, no nie wiem, dla mnie przynajmniej chodzenie bardzo kojarzy się z literaturą, no to przecież właśnie z niej mamy postać w ogóle flanera, tak? Całą tą, całą tą refleksję na temat różnych wymiarów chodzenia i ingerencji samego aktu w przestrzeń miejską, ale też właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pochłaniania tej przestrzeni dzięki samemu poruszaniu się, więc chciałbym zapytać o inne obszary, jak na przykład malarstwo, jak sztuki wizualne, audio czy wideo, różne, różnego rodzaju eksperymenty artystyczne odnosiły się do tego. Stach, może ty zaczniesz jako, jako jeden z kuratorów wystawy Kroki. E, tak, w kontekście, w kontekście wystawy Rzeczywiście warto by powiedzieć, jak ten, ta niesłychanie filmowa praktyka, jaki, jaką, jest, jaką jest chodzenie, odbija się w sztuce. My, my na wystawie zaczynamy tę opowieść, prowadzimy ją w teraźniejszości ale z kilkoma przypisami do historii sztuki. Przy czym tą, do tej historii sięgamy na poziomie przełomu lat 60. i 70., czyli takiego momentu, w której do sztuk wizualnych na dużą skalę wchodzi, wchodzą jednocześnie praktyki performatywne, a także, a także nowe media, film i wideo, i kiedy, kiedy te media znajdują więcej, więcej miejsca w sztuce. Ten, taki, taki moment performatyzacji sztuki w kontekście chodzenia jest, jest bardzo, bardzo istotny. Bo właśnie te praktyki performatywne są taką furtką, w którym chodzenie wkracza, wkracza na większą skalę do sztuk, do sztuk wizualnych. Cytujemy na wystawie taką klasyczną, ikoniczną pracę konceptualną Richarda Longa, brytyjskiego artysty, który, który w latach 60. zaczął zmieniać chodzenie formę artystyczną, ta, ta praca, którą cytujemy, nazywa się A Line Made by Walking, czyli linia stworzona przez chodzenie. Ona polegała na, na wychodzeniu longa w pejzaż, w takie odludne i niczym nie wyróżniające się miejsce i przemierzanie prostej linii w pejzażu, w tej z powrotem, tak długo, aż Long narysował własnymi nogami długą na kilkaset metrów linię w krajobrazie. Taka, taka lendartowa praca, bardzo, bardzo poetycka, wracająca do absolutnego takiego początku sztuki, no bo sztuka zaczyna się od, od narysowania linii, prawda? To jest jakby pierwszy rysunek, taka granica między. Nie istniejącym dziełem, a, a, czymś, a czymś, co już możemy uznać za pracę artystyczną, za jakąś, za jakąś wypowiedź. I, I piękne jest to, że, że, że Long wtedy postanowił, zamiast ołówkiem czy, czy pędzlem, kreślić te linie własnymi nogami, wędrując przez, przez pejzaże i tworząc takie rysunki. Mhm. Ewam, co, co, co, co Ty byś do tego dodała? Znaczy mi to się kojarzy też z całą praktyką na przykład Jamesa Beninga, który też właśnie bardzo szczególnie z takim jego filmem Grobla spiralna, gdzie on właśnie też wielokrotnie jeździł do tej spiralnej grobli, takiej też bardzo znanej pracy, landartowej, z kamerą, i jeszcze kręcił wtedy na szesnastce i starał się ją przejść, tak? I każda taka setka, ta taśma szesnastka, miała 10 minut. Więc cały ten film jest w ogóle połączony, zrobiony z takich jego 10-minutowych, na przykład spacerów, i to zależnie od tego, w którym miejscu tej grobli zaczynał i w którym przerywał, wtedy rejestrował. Ją jakby obrazy i dźwięki, które mu towarzyszyły, więc na przykład Benning, który jako też artysta i reżyser amerykański powiedzmy bardzo dużo czasu też spędzał w samochodzie, ale też na przykład miał swoje takie właśnie spacerowe czy powolne, powolne wydania i w ogóle myślę, że cały ruch Slow Cinema, który o właśnie ze wspomnianym Tsai Miliangiem, którego już nazwisko przywoływałeś to jest właśnie, można powiedzieć, takim ruchem, kiedy kino powiedzmy jako pewien taki wehikuł narracyjny bardzo lubi taki schemat w ogóle filmu drogi i to chodzenie czy poruszanie się, sama wędrówka jest takim świetnym jakby Medium narracyjnym ma swój początek, ma swoją trasę i ma swój koniec i w momencie wtedy, kiedy właśnie rezygnujemy z tych, czy twórca rezygnuje z tych wszystkich przyspieszonych środków, lokomocji, właśnie nie wiem, czy samochodu, czy roweru i zaczyna iść na piechotę, to pokazuje wtedy, jak dużo można na ekranie zobaczyć i jak powolna staje się ta wędrówka, jednakże nie, że to wchodzi i w taki o wiele bardziej kontemplacyjny wymiar obserwowania, tego, co jest dookoła, ale też nie ten montaż staje się wiele powolniejszy I na przykład Yang od Yang od 12 już lat właściwie tematyzuje chodzenie w swoich filmach w projekcie Walker na festiwalu, będziemy pokazywać Nieskończony Donikąd i to są właśnie projekty, które Początkowo wchodziły z kina, ale coraz częściej właśnie od wielu już lat są takimi projektami galerijnymi, i zależnie od tego, z jaką galerią, w jakim mieście on współpracuje, wtedy jakby pokazuje, czy robi taką przechadzkę po mieście z okolic, właśnie tych, po mieście, gdzie ta galeria się znajduje. Także no... nieskończonym donikąd jest to na przykład Waszyngton. To, to jest bardzo ciekawy projekt zresztą, no, no właśnie do takiej analizy pod tym względem. Marta, czy ty byś jeszcze chciała do tego dodać jakieś zjawiska w sztuce? Jasne, to znaczy ja właśnie myślę, że wszyscy będziemy tutaj wokół tego caja krążyć i wokół tego projektu Walker, no bo to jest jednak takie, taki projekt, który no wydaje się trochę też takim duchowym patronem, no właśnie takiego myślenia o chodzeniu w kinie współczesnym i w ramach tego projektu powstał taki ciekawy film, i akurat nie ma w, tej, nie ma w sekcji, sekcji Let's Go film Wondering z 2021 roku, ja sobie go nadrobiłam chwilę przed nami naszą rozmową i on ma bardzo ciekawy koncept, ponieważ on przedstawia właśnie wystawę, gdzie w galerii, tak jak Ewa mówiła, wyświetlane są te poszczególne odsłony całego projektu, poszczególne filmy, właśnie ten aspekt galeryjny jest tam podkreślony i podążamy w, w tym filmie za kobietą, która po prostu ogląda poszczególne właśnie wideo, krąży po przestrzeni muzeum i ten film kończy się w ciekawy dla mnie też sposób, to znaczy po przejściu całej, całej przestrzeni muzealnej ta kobieta wychodzi i idzie w stronę rzeki, czy w stronę jakiegoś jeziorka, właśnie idzie w stronę natury, co jest według mnie bardzo ciekawe. I czasami się mówi, że właśnie chodzenie jest też tak taką praktyką, która przywraca nas do krajobrazu, czy do przyrody, czy wprowadza nas znowu do natury, jakkolwiek byśmy tego, tego nie określili. I przed naszą rozmową zaczęłam sobie czytać, tak żeby myśleć tak gdzieś tam dookoła właśnie tego chodzenia, taką książkę bardzo ciekawą Adama Robińskiego, Hajstry, która opowiada pod tytuł to Krajobraz Bocznych Dróg. No i właśnie ten podtytuł jest dosyć, dosyć wymowny. Chodzi tutaj o to, jak eksplorować przestrzeń, która nie jest może najbardziej atrakcyjna, nie jest najbardziej turystyczna. I co jest też dosyć ciekawe, która nie ma tego aspektu bycia jakimś szlakiem, bycia jakąś ścieżką, czymś zagospodarowanym. Pierwszy rozdział dotyczy właśnie eksplorowania, eksplorowania równin mazowieckich. I co jest według mnie dosyć ciekawe, Robiński udaje się tam specjalnie zimą, kiedy śnieg przysypuje jakiekolwiek ślady właśnie obecności człowieka, jakieś wydeptane ścieżki, właśnie jakieś wskazówki, więc takie szukanie też możliwości chodzenia poza szlakiem jest dosyć, dosyć dla mnie też, też ciekawe. I wydaje mi się, że warto wspomnieć też o takim, i co jest jeszcze ważne u On też wprowadza ważny kontekst, właśnie ta, taki, taką tradycję przewodników i takich dzienników z podróży, e, która właśnie bardzo od XVIII wieku się rozwijała e, i hajstry są taką odpowiedzią na to, jak, w jaki sposób inaczej o tym chodzeniu jednak opowiedzieć, czy o jakichś innych miejscach. E, i, ale wydaje mi się, że kontekst właśnie XVIII, XIX wieku jest też bardzo ważny i jakby przywraca nas powoli do, ki do tematu kina, e, ponieważ wtedy na przykład rozwija się sztuka panora. Wspominałeś, Michale, właśnie o kwestii dotyczącej malarstwa. I panoramy były trochę taką próbą stworzenia poczucia głębi, poczucia horyzontalności, właśnie poczucia wejścia w jakiś, w jakiś świat. Dzisiaj, może byśmy zastanawiali się nad jakąś imersyjnością i tak dalej. Nie będziemy pewnie wchodzić w takie, w takie kwestie dokładnie. Ale panoramy też były czymś, co później kino właśnie w pierwszych latach swojego funkcjonowania. Właśnie też będzie wykorzystywało i będzie podchwytywało, jako jedną z takich konstrukcji, która łączy tradycję malarską, tradycję wizualną z tym, jak kino chciało pokazywać ruch. Więc to wydaje mi się też ciekawy kontekst. No myślę, że na pewno VR też jest e, i w ogóle gry komputerowe mm. też oparte są jakby bardzo mocno tak? na e, takim, na strategii chodzenia, tak? I przechodzenia, no bo ja w ogóle nie, nie, nie gram w gry, nie jestem grać. Ale jak e, często jakby obserwowałam inne osoby grające, to większość w ogóle z gier e, polegała na tym, że trzeba było przez kolejne te levele jakby przebiec albo przejść przy okazji zbierając różne rzeczy, więc ten motyw takiego właśnie przemierzania przestrzeni i jakby takiego zapoznawania i przechodzenia wyżej, no jest bardzo tutaj mocno widziany i w zasadzie prawie też każda praca VR, która z jednej strony jest bardzo taka imersyjna, ale też większość z nich polega na tym, że jednak zakładając okulusa, zakładając te ogle, to jednak dostajemy jakąś tam wykreowaną przestrzeń w której najczęściej musimy jednak trochę się przemieścić, że w przeciwieństwie do kina, gdzie ten widz jest jednak usadowiony w fotelu i jest statyczny, tam jednak, nie wiem, to ciało nasze jest w ruchu, prawda? I, i też doświadczamy więcej, właśnie tu robiąc dwa kroki w przód, tu dwa kroki do tyłu. I to też myślę, że jest bardzo takim ciekawym obszarem, gdzie ta nie wiem, do sztuki audiowizualne, już powiedzmy je nazwijmy, czy oparte właśnie na czasie, będą się łączyć i, i tu myślę, że jest szeroki pole do, do eksploracji. Z taką chyba też na wystawie, macie nie? Prace związane z tym aspektem chodzenia. Tak, tak, my nie, nie, nie zapomnieliśmy o tym wymiarze, zwłaszcza, że no, jesteśmy świadomi, że wiele z nas prawdopodobnie chodzi w tych szeroko pojętych wirtualnych przestrzeniach, być może więcej niż w przestrzeniach realnych. I rzeczywiście mieliśmy też taką samą obserwację, że, że jeżeli chodzi o gry, one mają bardzo rozmaite scenariusze, ale najpopularniejszym wspólnym mianownikiem jest, jest chodzenie, w związku z tym pokazujemy, pokazujemy trzy projekty oparte na, na silnikach do gier i na tym mechanizmie chodzeniu w przestrzeniach, w przestrzeniach cyfrowych. I, i, I myślę, że to, że, że gry na taką skalę wykorzystują właśnie chodzenie, choć mogłyby przecież wykorzystywać latania albo cokolwiek innego, nie ma żadnych, żadnych ograniczeń w, w środowiskach cyfrowych, też mówi coś na temat chodzenia, chodzenia w ogóle, że ono pozostaje jednak taką fundamentalną, uniwersalną, uniwersalnym sposobem, nawiązywania przez człowieka relacji z przestrzenią. I to, jak się okazuje, niezależnie od tego, że to jest przestrzeń fizyczna, czy to jest przestrzeń tworzona cyfrowa. Mm -hmm. Bardzo fajnie, że, że dodali się tutaj te wątki jeszcze. No i samej tej kwestii w ogóle, w, czy, czy w samych grach, czy, czy w całej sztuce, no, można by poświęcić kilkutomowe, myślę, monografię, ale to na kiedy indziej. Chciałbym wrócić już do kina z powrotem stricte i zadać Wam takie dwa pytania, trochę prowokacyjne, ale też mam nadzieję, że trochę z sensem, czyli jaki wpływ miało samochodzenie na kino, skąd jakby czy znaczy, trochę to już wyjaśniliśmy, ale, ale skąd y, twórcy w ogóle zainteresowali się tym y, tematem tak wcześnie, no bo mówiliśmy o Chaplinie, no ale tak na upartego pierwszy film, jeden z pierwszych filmów w historii kina, tak? czyli wyjście y, robotników z fabryki też y, dotyczy tego, tego chodzenia. A drugie pytanie łączące się z tym to jaki wpływ kino miało na sam akt chodzenia. Czy waszym zdaniem to, że jesteśmy w stanie zarejestrować tą włóczęgę, to przemieszczanie się z miejsca do miejsca na nogach, w jakiś sposób zmieniło to, jak my o, myśleniu, o, o chodzeniu myślimy, ale też to, jak chodzimy. No, ja tak, nie wiem, tak bardzo u, upraszczając to, że tak powiem, chciałbym przywołać jakieś takie y, codzienne przykłady, że oglądamy jakiś film i, i, i bohater chodzi w jakiś określony sposób i nam się to bardzo podoba i chcemy chodzić przez jakiś czas y, jak on, y, ale wydaje mi się, że można tutaj się doszukać jeszcze innych interpretacji i jakichś obserwacji, więc chętnie was o to zapytam. Może Marta chciałabyś zacząć? Jasne, mogę zacząć. E tak, to co to, to, to mówisz, że kino ma wpływ na to jak po prostu my chodzimy, jak czasami naśladujemy, od razu mi się to połączyło z tym co Ewa przed chwilą mówiła o Monty Pythonie i na przykład po obejrzeniu Dune'y też testowałam kroki jak nie wywołać czerwia na pustyni albo nie wiem, na przykład próbowałam kiedyś biegać jak Tom Cruise, więc w taki bardzo bezpośredni sposób myślę, że filmy czasami faktycznie nas inspirują do takich rzeczy. Wspomniałeś Michale o tym wyjściu Robotników z fabryki To jest dla mnie dosyć, dosyć ciekawy Dosyć wymowny przykład Bo jak, bo to jest pierwszy taki, taki kamień milowy Jeżeli chodzi o historię kina, historia kina europejskiego i wyjście robotników z fabryki faktycznie pokazuje to, co, o czym mówi tytuł, czyli wychodzenie w robotników z fabryki. Kamera jest statyczna, kamera jest nieruchoma, jakby związane jest to właśnie z ograniczeniami technicznymi, technologicznymi. I co, się, I co jest tutaj istotne? Po pierwsze, no właśnie, my nie wiemy, gdzie ci robotnicy idą, nie widzimy tego momentu, kiedy się rozpraszają, w jaki sposób, nie wiem, wracają do swoich domów, czy pójdą na spacer, czy może nie pójdą na spacer, bo tutaj właśnie ta kwestia klasowa też byłaby istotna. Bracia Limier, którzy są twórcami tego filmu, później zasłynęli jako tacy rejestratorzy czasu wolnego, to też było połączone właśnie z rejestracją życia mieszczaństwa, no a właśnie ten film jednak tego wszystkiego, co się dzieje po wyjściu z fabryki jednak nie może, nie może pokazać. No i tutaj ważne są te, to, co wspomniałam o ograniczeniach ograniczenia technologicznych. Bo w momencie, kiedy kino zaczynało powstawać, kiedy powstawały pierwsze filmy, jednak bardzo przez lata kamera była chociażby statyczna. I myślę, że chodzenie, czy w ogóle chęć uchwycenia ogólnie ruchu, ale chodzenie było tutaj bardzo istotne, było takim jednym z impulsów, żeby myśleć o tym, jak rozwijać też technologię kinową. Więc to jest jedna rzecz. I druga rzecz, która się łączy z takimi moimi jakimiś ostatnimi, ostatnimi zainteresowaniami, to kwestia tego, kto wychodzi, czy kto chodzi w tym filmie wyjście robotników, robotników z fabryki bo tam widzimy faktycznie tych wychodzących robotników, ale widzimy też wychodzącego wychodzącego z fabryki konia, czy przebiegającego przez kadr psa. No i właśnie tutaj od razu zastanawiamy się nad tym, kto chodzi, jak chodzi, czy to jest czynność stricte ludzka. Co jest też ważne, tutaj z tej fabryki wychodzą przede wszystkim kobiety, więc znowu ten aspekt genderowy się pojawia. Więc myślę, że można by było w ogóle stworzyć taką historię kina właśnie, mapując to chodzenie w jaki sposób ono gdzieś, gdzieś się rozgałęzia w różnych różne strony i dotyczy różnych e, różnych grup, i jak jakaś nasza tożsamość wpływa na to, w jaki sposób chodzimy, jakie są ograniczenia tego chodzenia, czy też możliwości, możliwości chodzenia. Nie wiem, Michale, czy odpowiedziałam na wszystkie twoje pytania, ale to tak ad hoc, na razie, na razie rzucam, najwyżej jeszcze się włączę do dyskusji, kiedy Stach i Ewa jeszcze będą kontynuować Jasne, temat. Jasne, no to też nie chodzi o to, żebyśmy zamknęli dzisiaj wszystkie te, te wątki, chodzi bardziej, żebyśmy je otworzyli i żeby ta, ta, ta, ta sekcja w ogóle tego edycja Nowych Horyzontów, ale też ten odcinek dla tych, który, którzy nie będą we Wrocławiu, jakoś o, o tym chodzeniu sprowokowało e, myślenie. Ewa, może chciałabyś pociągnąć ten wątek? No Właśnie dla mnie zawsze było bardzo interesujące to, o czym Marta wspominała na koniec, właśnie kto chodzi i jak na przykład różne przestrzenie są dostępne dla rozmaitych osób do tego, żeby sobie je swobodnie i beztrosko przejść. I w ogóle dla mnie dosyć ważnym takim aspektem w kinie i w ogóle szczególnie przy konstruowaniu programów cykli festiwalowych jest to, żeby jednak nie zamykać się tylko w męskim spojrzeniu, żeby była dosyć duża reprezentacja kobiet i po prostu pokazania, pokazania filmów tym kobiecym okiem, kobiecym spojrzeniem i okazało się, że tak naprawdę jest bardzo trudno znaleźć przynajmniej w Let's Go, właśnie filmy, gdzie tą główną bohaterką szwendającą się jest kobieta, więc zaczęłam się w ogóle zastanawiać i potem trochę jakby podczytywać, czy właśnie to chodzenie wydaje się, że jest takie uniwersalne i demokratyczne, że wystarczą prawda, dwie nogi i przestrzeń, że można sobie pójść, że jednak ono wcale takie demokratyczne do końca nie jest, no bo jednak Okazuje się, że było taką czynnością jednak tradycyjnie bardzo męską, a nawet sama taka figura flanera. Która, która została ukutana w XIX-wiecznej literaturze francuskiej, doczekała się swojej żeńskiej formy flanes relatywnie niedawno, bo, bo tak naprawdę właśnie ten flaner próżniak oglądający miasto, błąkający się po ulicy, jednak był mężczyzną, bo to była przyjemność zarezerwowana dla mężczyzn, a kobiet, na kobiety czekały w mieście o wiele więcej jakby niebezpieczeństw, a przynajmniej różnego rodzaju komentarzy, i zaczepek, także flanes jest takim bytem idealnym, który zupełnie, zupełnie nie istnieje. I, i tutaj właśnie Toś jakoś myśląc właśnie dalej, dalej o filmie myślałam, że bardzo często w ogóle porównywano takie chodzenie po mieście, że miasto porównywano do takiej do miejskiej dżungli czy tam do dziewiczego lasu i różnego rodzaju krytycy czy komentatorzy pisali potem w gazetach, że miasto może jest właśnie Takim dziewiczym lasem, ale te kobiety, które chodzą po ulicach, no to one na pewno dziewicami nie są, bo gdzieś się je to sytuuje, w takim obszarze już pracy seksualnej. Więc, więc to stawia ich jakby taką. Niewinność pod dużym znakiem zapytania, a przynajmniej intencje, w jakich chodzą, że, że nie chodzą dla przyjemności, tylko jednak chodzą dla, dla zarobku. I tu robię taką małą pętlę właśnie dochodzenia zarobkowego, bo my cały czas rozmawiamy o chodzeniu jako takiej sferze pewnej przyjemności czy rekreacji, ale jednak chodzenie też łączy się z pracą i to na przykład widać w dwóch filmach które pokazujemy w Let's Go. Jeden to jest film Karoliny Breguły 12,41 km i to jest rekonstrukcja takiej przeciętnej trasy, jaką pokonuje szczeciński listonosz, w jej przypadku listonoszka w czasie swojej dziennej po prostu szychty. I tutaj właśnie mamy listonoszkę, z którą Karolina Breguła chodziła po prostu na te zmiany i razem przemierzała jakby tą odległość jakby wytyczając jakby taką właśnie jej trajektorię po tym szczecińskim osiedlu to jest trochę też pomyślałam ciekawe z kolei um... Taki kontrapunkt do tej kreski Czartalanga, no bo, czy w ogóle do ulicy, czy do trasy, gdzie, się, gdzie mamy koncepcję pewnego szlaku albo ścieżki, że ona, listonosz, czyli osoba, która chodzi właśnie zarobkowo, roznosi listy, nie ma jednej prostej linii, tylko chodzi takim zygzakiem od domu do domu na kolejne piętra, więc jest to bardzo takie, gdyby wyrysować... Google Maps, gdyby rysowało trajektorię tej osoby, to by była jakąś taką przedziwną rozgwiazdą. A drugi film, który też jakoś łączy się z chodzeniem, już obecnie takim czynnością duchową, ale która jakby odtwarza kroki chodzenia takiego zarobkowego, to jest film baskijskiego artysty Oscara Alechi z Inzindurum Karam to jest Gra słów kiska, która mniej więcej oznacza dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, coś tam, coś tam i to jest dźwięk, który wydają dzwoneczki, które mają owce przywiązane na szyjach. I to, co robi reżyser, to on przechodzi po prostu właśnie z kamerą, to o czym mówisz, nie? że ma kamerę i przechodzi szlakiem, którym przechodził jego dziadek w krainie Basków, który był pasterzem owiec. I zauważa już na samym początku, że przejście tej trasy zajmowało dziadkowi jeden dzień, chociaż szedł właśnie w takim samym upale ze stadem owiec, więc pewnie nawet powinien iść dłużej, a jemu zajmuje to trzy dni. Więc pytanie jest, czy po prostu my jako ludzie staliśmy się wiele mniej wydolni fizycznie, no bo więcej siedzimy i jeździmy, czy właśnie to, że był jednak wyposażony w kamerę, no to bardzo to jego chodzenie spowolniło, bo co chwilę właśnie przystawał i jednak coś kręcił w zbliżeniu albo robił duble, nie? że też ten, to jego chodzenie, to przejście tego szlaku było o wiele, miało o wiele inną taką trajektorię, nie, nie było taką linią prostą, chociaż starał się przejść właśnie jakby tą ścieżką pamięci, żeby tą lokalną historię zarejestrować. Tak jest. W ogóle o, do pracy w kontekście chodzenia zalicza się też trzeci tytuł z tej sekcji, czyli zadanie specjalne. Cruising Williama Fritkina, tam też główny bohater na dobrą sprawę chodzi, dlatego że praca od niego tego wymaga, jest detektywem. Za chwilę do tych filmów z sekcji przejdziemy jeszcze tylko z Stach, ciebie poproszę o y, odpowiedź na, na to pytanie, o, o to podwójne pytanie, tak? Jak kino wpłynęło na chodzenie, ale też jak chodzenie wpłynęło na kino? Czy? czy to jak chodzenie było pokazywane na ekranie, jak to wpłynęło na to, jak my dzisiaj chodzimy i czy w ogóle wpłynęło, może twoim zdaniem nie. Mhm. Ciekawe, że tyle zostało powiedziane o wyjściu robotników z fabryki Lumierów, bo my pokazujemy ten film na wystawie na wystawie kroki. I ta uwaga, ta uwaga Marty o tym, że. Ci wychodzący robotnicy i robotnice w, znikają z kadru tej statycznej, statycznej kamery i nie wiemy dokąd idą i dokąd, i dokąd zajdą na, na własnych nogach. Było dla nas też jednym z takich punktów wyjścia tej, tej wystawy, bo myśleliśmy o tym w takich kategoriach, że no tak, oni poza tym, oni, poza tym kadrem. Zjednoczeni gdzieś tą sytuacją społeczną, tą, tą fabryką, którą właśnie opuszczają, idą właśnie w totalnie, w totalnie różne strony. I o tym też na tej wystawie chcieliśmy opowiedzieć, zaczynając ten marsz z jednego, z jednego punktu, można dojść bardzo z różne miejsca, bo możemy sobie wyobrazić, że niektórzy z nich wyjdą nie tylko z fabryki, ale również z miasta i spróbują użyć tych nóg jak takiego wehikułu, który prowadzi do ponownego połączenia z naturą, a inni może pójdą gdzieś i będą konspirować z innymi osobami, żeby, żeby zmieniać system, bo o tym też chcieliśmy powiedzieć chodzeniem. Mimo tego, że zgadzam się z Ewą, że z punktu widzenia męskiego podmiotu można przecenić taką demokratyczność teraźniejszą chodzenia, to jednak jednocześnie chodzenie ma ogromny potencjał taki subwersywny, wywrotowy i może być i jest narzędziem, narzędziem zmiany. Często jak się emancypujemy w ramach jakiejś grupy, to jednym z pierwszych posunięć jest wyjście na ulicę i chodzenie nią publicznie i pokazanie się aby wywalczyć sobie prawo do, do, publicznego, do publicznego funkcjonowania. A, a jeszcze, jeszcze inne z tych osób wychodzących z fabryki być może, być może udadzą się na rodzaj, na rodzaj pielgrzymki i tego wymiaru chodzenia, czyli takiego, takiego marszu, którego celem jest poszukiwanie, samego siebie albo z rekonfigurowania takiej swojej łączności ze światem na poziomie duchowym tego też na wystawie dotykamy mhm. super, no to może w takim razie przejdźmy już konkretnie do, do filmów z sekcji Let's Go, choć już dużo o nich powiedzieli, powiedzieliśmy mimo wszystko gdzieś nawiasem Natomiast wydaje mi się, że to co jest najciekawsze w rozmowie o tej sekcji to to jak niektóre te filmy układają się w różne sposoby, formy, style, motywacje też do samego chodzenia. Wydaje mi się, że można tam wyodrębnić takie trzy główne, ale no też już Ewa wspomniała o tym chodzeniu dla pracy, chodzeniu jako pracy. Tego akurat ja nie, nie, nie wyszczególniłem sobie w notatkach, a myślę, że też warto, że w sensie dobrze, że to już padło. Natomiast takie trzy główne, które mi się wydaje, że jakoś się tam łączą, to jest chodzenie takie dla zwykłej stymulacji myślowej, uczuciowej na zasadzie ktoś jest ruchowcem, więc chodzi, dzięki temu lepiej mu się myśli, le, dzięki temu lepiej mu się rozmawia. Tutaj wydaje mi się, że no przede wszystkim taki film jak Matimara, ale też no, film Romera, czy, czy Noce z Teodorem się jakoś do tej kategorii włączają. Wydaje mi się, że też jest takim motywem tutaj przewodnim chodzenie detektywistyczne. Chodzenie w celu, żeby zobaczyć jakąś, jakieś miejsce lepiej, poznać sytuację lepiej, zobaczyć po prostu jak tam jest i dzięki temu coś zrobić dalej. No to, to już od filmu zależy. Tutaj mi się wydaje, że trękę lałku, o którym za chwilę może trochę dłużej porozmawiamy, ale też właśnie cruising Williama Fritkina, czy mur Kasi Smutniak też tutaj mi się jakoś do tego wpasowuje, ale też jest takie chodzenie po prostu eskapistyczne. Wydaje mi się, że najprostsze. Idziemy po prostu po to, żeby odświeżyć sobie umysł zakłócić się raczej liśćmi na dworze niż, niż miastem. Takie chodzenie po to, żeby nie tyle od czegoś uciec tak w stu procentach, ale no właśnie uciec i jednocześnie coś przepracować. Więc Ewo, może jako kuratorkę sekcji ciebie, ciebie zapytam jako pierwszą o te różne, różne wymiary chodzenia. Jak ty byś to tutaj, jaką typologię ty byś tutaj zaproponowała i w ogóle czy zgadza się z tą, którą, którą ja podałem? Tak, tak, znaczy ja w zasadzie kierowałam się właśnie bardzo, bardzo podobną typologią. Oczywiście ona była na początku dosyć prosta, no bo bardziej wprowadziła mnie, czy to jest właśnie chodzenie powiedzmy miejskie, czy chodzenie jakby poza miasto, czy, ale, ale w zasadzie tak jak Rebeka Solnit pisała, że w zasadzie każde chodzenie jest jakby razem szukania pewnego rodzaju przyjemności i o ile właśnie takie wyjście w krajobraz, w pejzaż jest wyrazem takiej miłości do natury, no to to chodzenie miejskie jest po prostu czystym hedonizmem, tak? niekoniecznie nawet hedonizmem pojmowanym w takim wymiarze, w takim rozumieniu wiem, erotycznym, ale po prostu też uważanie, szukanie jakiejś przyjemności w mieście, nie wiem, czy właśnie takie jak no, tam oczywiście on sobie ten bohater w pewno fantazjuje o tym, jak to by było, jakby gdyby mógł podejść do każdej dziewczyny, którą mija na przykład na ulicy, ale też chodzi o takie drobne przyjemności, o gapienie się na wystawy sklepów, o oglądanie innych ludzi, o patrzenie jak to życie po prostu miejskie się układa, więc myślę, że w kinie po prostu jest bardzo, bardzo dużo tego i ta część właśnie chodzenia takiego dla przyjemności, która też jest właśnie widoczna w Nocach z Teodorem, no bo jest to historia romansu, który rozgrywa się w parku, ale tylko nocami w jednym z paryskich parków, też pokazuje, że że w zasadzie jakby to chodzenie w takim samym wymiarze jest jakby poznawaniem miejsca, co poznawaniem na przykład drugiej osoby, także to chodzenie jest tylko jakby pretekstem do tego, żeby tą randkę jakby maksymalnie długo rozciągnąć, albo, że poprzez jakby wspólne poznawanie różnych miejsc tak naprawdę staramy się wniknąć, nie wiem, do głowy, do umysłu osoby, którą jesteśmy zainteresowani. No i, no i znowu wracamy do Fritkina i, i zadania specjalnego, bo ta praca detektywistyczna, którą wykonuje główny bohater. Tak naprawdę on idzie szlakiem, właśnie kroków takich wymierzonych w stronę przyjemności całej tej subkultury skórzanej, którą on bada, tak że on właśnie wchodzi to w to kwirowe środowisko Nowego Jorku, początku lat 80 i patrzy, gdzie oni mogą chodzić, czy gdzie się spotykają, żeby móc po prostu nawiązać relacje z innymi mężczyznami. Więc, więc tutaj te dwa rodzaje chodzenia się łączą. Myślę, że to ciekawe, co powiedziałeś o o chodzeniu eskapistycznym, bo, no bo ogólnie, że, no, że chodzenie w jakiś sposób Angażuje nas bardzo fizycznie, no bo poruszamy nogami, czasami też poruszamy trochę rękami, nie jak sobie dodajemy ani animuszu, chodzimy trochę szybciej, ale w zasadzie nie wymaga żadnego udziału głowy. Także głowę mamy taką uwolnioną, ale jednak w pewien sposób jesteśmy takim, no, całością i właśnie i ten ruch taki naprzemienny nogami bardzo dobrze też działa na przewietrzenie głowy, na, na uwolnienie się od nawic, od jakichś uporczowych, powracających myśli, obsesji, natręstw i to widać w bardzo pięknym filmie Melk, który jest opowieścią o żałobie, o tym, tak naprawdę jest opowieścią o, o utracie dziecka, o właśnie o dwóch takich bardzo fizjologicznych działalnościach, z jednej strony o karmieniu piersią, a z drugiej strony właśnie o chodzeniu. I reżyserka mówiła, że w Holandii, na przykład to jest też Taką trochę ciekawostką jest grupa chodzeniowa na każdy temat i w tym filmie pokazuje grupę, która jest zadedykowana już do schodzenie osób, które kogoś utraciły, chodzenie w sprawie straty, że oni tam z nikim nie rozmawiają, nie rozmawiają między sobą, tylko po prostu razem idą i to chodzenie takie kolektywne też jest bardzo ważne, że jesteś z ludźmi, ale nie musisz z nimi w ogóle rozmawiać, tylko idziesz na własnych nogach, więc w jakiś sposób ten proces taki terapeutyczny, który tam się wydarza, jest bardzo fizyczny, właśnie oparty na mobilności, jest zaprzeczeniem takiej klasycznej terapii, która jest oparta na gadaniu, więc zawsze jak ktoś ma duży problem, to się mówi, a powinnaś pójść na terapię i sobie to przegadać, a tu mamy zupełnie takie inne spojrzenie i to w dodatku w kontrze, że może wcale nie musisz o tym gadać, tylko może musisz to wychodzić. Tak, tak, no to, to, to, to, to zgadzamy się tutaj trochę z, z takim bardzo y, dziaderskim powiedzeniem pójść pobiegać na, na problemy, ale, ale wydaje mi się, że faktycznie w filmach to, to, to rozchodzenie pewnych stanów jest bardzo często akcentowane w sposób taki, że, że, że y, i my w życiu możemy się tym, myślę, zainspirować. Y, Marto, może, może ty byś jeszcze dodała coś odnośnie tej sekcji, jak, jak tutaj się chodzi, po co się chodzi i... No właśnie, może też w jakiś sposób gender genderowo byś tutaj zaznaczyła, y, kto chodzi i, i, i po co. <śmiech> e, jasne. E, ja może tylko powiem, że właśnie ta kategoria chodzenia eskapistycznego skojarzyła mi się z czymś, co mi umknęło w odpowiedzi na poprzednie, poprzednie pytanie, poprzedni wątek, a według mnie to jest bardzo istotne. E, bo pytałeś Michale, czy kino jest w stanie wpłynąć na to, jak chodzimy i jak myślimy o chodzeniu. I myślę, że bardzo często kino nie ma takiego wpływu, bo chodzenie jest czynnością w jakiś sposób redundantną, właśnie liczy się cel, więc tam gdzie jest przejście od punktu A do punktu B mamy po prostu elipsę wprowadzoną. Ale wydaje mi się, że ta sekcja właśnie ma taki wymiar trochę eskapistyczny, że wprowadza to chodzenie, które trochę nam je przywraca Oczywiście my wszyscy chodzimy i bardzo często na nie zwracamy na to uwagi, albo zwracamy uwagę, ale w taki sposób kapitalistyczny. Ewa nawet w swoim opisie tej sekcji pisała o, tych, e, o tym, że musimy przejść dzień i 10 tysięcy kroków i faktycznie po pierwsze chodzenie musi mieć swój cel bardzo często, albo właśnie musi być efektywne. E, więc wydaje mi się, że ta sekcja ma w sobie coś takie, takie, taką moc przywrócenia jakiejś wartości, jakiejś jakiegoś Znaczenia samego aktu chodzenia. Ale tak, zapytałeś się już wracając teraz do tego pytania konkretnie o ten aspekt genderowy i ja się, ja się bardzo cieszę też, że Ewa wcześniej wspominała o tym, że tak wspomniał o tym wychodzeniu w takim celu politycznym, właśnie w ramach jakiegoś protestu. No oczywiście u nas w, w Polsce się to kojarzy z tym hasłem, że chodźmy na spacer w, w kontekście protestów, protestów kobiecych. Ale e, cieszę się, że Ewa wcześniej wspomniała o tym, że trudno było jej znaleźć filmy, które by pokazywały kobiety, które chodzą, które właśnie wędrują, które są tymi flanerkami czy flanes. I ta kategoria jest faktycznie relatywnie nowa, a i tak nie zdarza się, nie zdarza się często. Jest taka książka Juliany Bruno, The Atlas of Emotion, która łączy przestrzenie geograficzne z filmowością. I właśnie poprzez ruch, poprzez kinestetykę Juliana Bruno pisze o tym, że wchodzimy w kontakt z przestrzeniem i ona wprowadza taką kategorię, według mnie to jest ciekawe w kontekście, w kontekście tego, o czym rozmawiamy, bo ona właśnie wychodzi od, od takiej kategorii typowej dla kina przerobionej przez teorię filmu, czyli wojera, tego podglądacza, zazwyczaj męskiego, dołącza do tego właśnie koncept flanes, czyli tej kobiety, która płynie przez miasto, która przygląda się wystawom, która właśnie wychodzi z przestrzeni domowej i szuka po prostu szuka czegoś interesującego czy atrakcyjnego w, w tym, co poza, w tym, co w sferze publicznej. I Bruno właśnie wyciąga z tych dwóch koncepcji taką kategorię podróżniczki, voyages. I to jest według mnie ciekawe. I ja, oglądając, oglądając filmy z tej sekcji, właśnie szukałam też tych podróżniczek. I z jednej strony, z jednej strony Ewa wspomniała o, o mleku, wcześniej też wspomniała o. 12,41 km, ale taką podróżniczką, czy taką kategorię, kategorię pod, podróżniczki według mnie możemy znaleźć w tym filmie, który Ty w jakiś sposób um, wyróżniłeś Michale, czyli Trank Lauken, e, gdzie mamy do czynienia z taką rozwidlającą się strukturą narracyjną, o tym jeszcze może porozmawiamy, ale tam pojawia się jeden taki wątek e, kobiety, którą e, wyobrażają sobie e, bohaterowie i która według nich w ich w jakiejś interpretacji czy w ich jakiejś wizji e, zaczyna po prostu iść odrywa się od swojego dawnego życia i idzie, e, idzie po prostu przed siebie, idzie przez pola, idzie przez, e, przez jakieś otwarte przestrzenie, właśnie nie ma celu, jedynym jakimś celem jest właśnie chęć e, oderwania się od, e, od rzeczywistości, którą wcześniej, e, którą wcześniej znała. Jej motywacje nie są też do końca jasne, więc mamy tutaj do czynienia z takim bardzo czystym, esencjonalnym aktem chodzenia. E, I to jest też taki aspekt, który poruszany jest w kontekście właśnie tego chodzenia rozumianego genderowo, to znaczy chodzenia kobiecego, że chodzenie nas jest po prostu też takim doświadczeniem, o tym też pisała Rebeka Solni, o której wzmiankowała już Ewa, chodzenie jest takim procesem, który pozwala nie tylko połączyć nas w przestrzeniu, ale połączyć też umysł i ciało. I to jest szczególnie ważne w przypadku postaci kobiecych, czy kobiet, czy pewnie jakichkolwiek innych grup mniejszości, czy grup wykluczanych w jakiś sposób. Ponieważ mamy tutaj do czynienia właśnie z takim trochę zdruzgotanym, trochę pokaleczonym podmiotem. I ten akt chodzenia, akt podróżowania, to doświadczenie bycia podróżniczką, trochę jest takim procesem scalania jakiegoś podmiotu. Bardzo mnie urzekł właśnie ten, ten film Trank La i właśnie ten wątek kobiety, która chodzi, ale która też odchodzi od jakiegoś dawnego życia, więc też polecam bardzo. bo to jest takie radykalne zerwanie w mhm. ten właśnie ten wątek, ten, ten wątek stręk Laury, która właśnie po prostu rzuca wszystko i po prostu idzie już przed siebie no to ona to robi w tym momencie kiedy wszystkie inne jakby środki, nie wiem, oderwania się od tego byłego życia zawiodły, to jest właśnie to pójście na własnych tak. nogach w przód jest takim najbardziej radykalnym gestem dla niej, ja tak to przynajmniej widziałam i rozumiałam i przyszedł mi do głowy teraz inny film, że który nie jest w tej sekcji, bo jest to film z retrospektywy Alana Tanera, Messidor, i to będzie jednym w ogóle z naszych filmów otwarcia. Jest to film z 70., bodajże 9. roku, pokazujący właśnie dwie dziewczyny, które stają się takimi wagabundami, czy takimi właśnie wajarze, o których ty mówisz, i wyruszają. Najpierw stopem, a potem idą na własnych nogach. I idą przez Alpy, przez takie i górze Alpejskie, taki szwajcarski wydawałoby się bardzo przyjazny e, krajobraz, no bo jednak bardzo cywilizowany i tam okazuje się, że spotykają i po prostu na maksa zły rzeczy, że jednak to wszystko to, co jakby uchodziło na sucho tym wędrowcom męskim, to w przypadku dwóch dziewczyn, bardzo młodych faktycznie, one tam mają po 20 lat może w filmie, jest jakimś po prostu, absolutnie granicznym doświadczeniem, co chwilę w ogóle ocierającym się o absolutne niebezpieczeństwo. Mm -hmm. jest taka, właśnie i to przejście na piechotę przez kawałek niedużego kraju, jakim jest Szwajcaria, jest absolutnie jakimś takim granicznym, egzystencjalnym doświadczeniem, które potem można powiedzieć, że zmieniającym na całe życie. I skojarzyło mi się to ze względu na topografię w ogóle tego filmu z książką hercoga Chodząc po lodzie, kiedy on opisuje właśnie taki dziennik swojej podróży pierwszej przez Alp w zimie z monachium do Paryża i jego podróż, która momentami właśnie jest taka bardzo psychodeliczna, czasami jest bardzo przyziemna, taka prozaiczna, gdzie on się zastanawia tam nie wiem, co zjeść i skąd, nie wiem, gdzie uprać pranie. a czasami właśnie ma taki wymiar absolutnie heroiczny. To jednak w Messidorze, kiedy tymi podmiotami idącymi są dziewczyny, ten heroizm jakoś staje się raczej właśnie takim stawianiem czoła niebezpieczeństwa. i Myślę tutaj o takiej pracy klasycznej Honoraty Martin, kiedy ona przeszła z Gdańska do Wrocławia i tutaj Stachowi może chciałam oddać głos, żeby powiedział, bo Honorata Martin powraca w tym roku tak do tej pracy, która ma już kilkanaście lat bodajże i, i ma też na... O, o niej różne refleksje, bo na przykład dla Hercoga było bardzo ważne to, że jakby ta przejście tego 1200 kilometrów, czy nawet to chyba nie było 500 km, to było jakie tam 1200, było takim właśnie doświadczeniem egzystencjalnym, które dało mu siłę w ogóle do robienia filmów w przyszłości, które mu udowodniło, że tak jestem w stanie poradzić sobie ze wszystkim. To jest akt chodzenia, był takim aktem znalezienia własnej mocy więc nie wiem, jak to było, czy jak Konohata Martyn to widzi po to, Tak, to, to jest bardzo ciekawa, ciekawa uwaga. W ogóle to, co mówiliście wcześniej o chodzeniu w kontekście eskapizmu, to jest perspektywa, która mi nie przyszła do głowy. I której my chyba nie mamy rzeczywiście na wystawie, dlatego, że przyglądając pracę, różnym realizacją artystyczną związanym z chodzeniem, raczej dostrzegaliśmy, że takim wspólnym mianownikiem tych skądinąd niesłychanie różnorodnych praktyk jest specyficzny rodzaj realizmu. Takiego realizmu, który chyba, wydaje mi się, jest związany z samą istotą, istotą chodzenia, czyli Uczestnictwa w przestrzeni tego, o czym Ty, Marta, mówiłaś z Arabicą solnit, czyli tego potrójnego połączenia człowieka ze światem, człowieka z własnym ciałem, także człowieka, człowieka z innymi, tego, tego jakby trójdźwiękowego akordu, prawda, o którym Solnit pisze i który wiąże z schodzeniem. Więc ja przede wszystkim postrzegam chodzenie również w kontekście wystawy jako właśnie taką czynność, którą wykonujemy na ścieżce prowadzącej w kierunku realizmu, poczucia rzeczywistości, takiej, takiej uważności i bardzo detalicznej percepcji. I, pytałaś, Ewa, o honoratę, o honoratę Martin. Na, nawiasem mówiąc, ten, ten, marsz, ten marsz hercoga też jest jedną z pielgrzymek, które przywołujemy na, na wystawie. Ściągnęliśmy jego, jego książkę, w której on rzeczywiście też bardzo dużo narzeka. Na przykład. To, jest, to jest ciekawe, że bez wątpienia ten jego marsz nie był, nie był eskapistyczny, a z kolei jego realizm też się, też się manifestował na, na poziomie tego detalicznego opisywania różnych obtarć, zakwasów, jakichś kłopotów z wypróżnianiem się po drodze w tym, w tym plenerze, więc momentami to jest wręcz taki, takie naturalistyczne doświadczenie. Natomiast honorata, droga Honoraty Martin też była niełatwa. Ona również odbyła rodzaj takiej artystycznej pielgrzymki. Jest w ogóle w sztuce pewna tradycja tych artystycznych pielgrzymek. Mianowicie ona zgłosiła Zgłosiła swoją kandydaturę do takiego studia mistrzowskiego, który, który we Wrocławiu miał prowadzić Zbigniew Libera, czyli artysta starszego pokolenia, dużo bardziej uznany. Została przyjęta na ten, na ten masterclass organizowany przez BWA Wrocław i po otrzymaniu tej akceptacji postanowiła pójść na spotkanie z Liberą na piechotę. Tak jak wam powiedziała, artystka mieszkała i do dzisiaj mieszka w tym mieście, więc był to poniekąd taki. Marsz przez całą Polskę z Pomorza na Dolny, na Dolny Śląsk. Marsz kobiety, co jest bardzo, bardzo istotne, tej samotnej, samotnej wędrowczyni, która po prostu wyszła z domu razem z psem i takim wózkiem, w którym ciągnęła za sobą swoje, swoje rzeczy i, i zanurzyła się... No jakby w sekwencji takich niełatwych doświadczeń, które, bo, bo można, by, można by romantyzować taką, taką wyprawę, tymczasem ona się wiązała z różnymi emocjami, na przykład najzwyczajniej w świecie ze strachem. Bardzo często samotnej kobiety, która jest gdzieś nie wiadomo gdzie, zapada, zapada zmierzch, musi znaleźć miejsce do, do spania, jest obca, Boi się, boi się potencjalnej agresji, w której ofiarą mogłoby paść, ale też budzi niepokój swoją, swoją obecnością, no bo wszyscy nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że osoby pokonują duże odległości na, na piechotę, więc też za tą idącą honoratą jakby patrzy pewien cień, cień podejrzeń, niedowierzenia, jakichś jakich domysłów, jaka jest tak naprawdę jej jej agenda i Honorata powiedziała mi, kiedy rozmawialiśmy w tym roku, zapraszając ją razem z Emilią Rzechowską, współkuratorką Kroków, do, do jakby powrotu do tej pracy, do przyjrzenia się jeszcze raz po latach, bo minęło od, od tamtego wyjścia w Polskę, taki był tytuł tego jej długiego marszał performanceu, Kiedy namawialiśmy Honoratę do powrotu do tej pracy, ona powiedziała nam, że w zasadzie wszystkie najważniejsze rzeczy, jakie wie na temat relacji społecznych, na temat samej siebie oraz samej siebie w relacji do innych, tych najważniejszych rzeczy nauczyła się podczas tamtego, tamtego marszu. Że to było jedno z jej, z jej najważniejszych poznawczo, poznawczo doświadczeń, jakie kiedykolwiek w ogóle, w ogóle przeżyła, że to... Wyjście z domu, opuszczenie jakby swojej strefy, bycie obcym, bycie obcą i bycie obcą w tym tempie, tak, tak wystawioną kimś, kto nie, nie przebiega, nie przejeżdża, nie znika, tylko, tylko jest długo w tych miejscach, do których przynależy, nauczyło ją, nauczyło ją bardzo wiele. A, a na krokach Steps zobaczymy, zobaczymy inną wersję rodzaju takiego bardzo bardzo ciekawego przypisu do, do, do wyjścia w Polskę. Chyba nie będę spoilerował, znaczy on będzie polegał. Mam nadzieję, że zobaczycie, zobaczycie go na, na wystawie. Zachęcamy do wybrania się na wystawę, jak najbardziej. Zadam wam ostatnie pytanie, które już trochę zostało tutaj poruszone wcześniej w, w, w rozmowie, w kontekście Trankelaukuen przede wszystkim. Czyli to jest to, czy sam film może w pewnym sensie chodzić, czy, czy fabuła może się włóczyć. No pewnie jakoś tak bardzo prosto da się odpowiedzieć, że tak, no bo niektóre filmy się po prostu włóczą, że za długo trwają, są nudne, tak, rozwleczone i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie w tej sekcji let's go też można znaleźć przykłady takich filmów, które można by nazwać chodzonymi z, jako cecha bardzo dobra w tym przypadku. Trankelaukon właśnie wydaje mi się takim przykładem filmu, którego scenariusz zbudowany jest jak taki labirynt. To nie jest też zresztą moje porównanie, to się pojawia chyba w co drugim tekście na temat tego filmu, ale, mhm. ale to, to jest bardzo ciekawe, jak reżyserka wpuszcza nas właśnie na jakąś drogę i każe nam nią podążać. Za chwilę, dając zakaz wjazdu i, i każąc nam iść objazdem, tak? I co chwilę y, sens tego, tego, tego filmu właśnie przypominał mi swego rodzaju wędrówkę, y, w której przewodnik nie jest y, zbytnio y, y, pomagający. Natomiast, y, no właśnie, ten film, ale też y, między innymi y, szlaki Fodeli, czy, czy jeszcze kilka innych filmów z tej sekcji, y, bardzo ciekawie sprawdzają się jako y, swoisty generator map. My oglądając je przechodzimy jakąś przestrzeń, zawłaszczamy ją w pewnym sensie na czas seansu i uczestniczymy wraz z bohaterami w, w, w jej życiu, w, jej, w, jej, w tym jak ona funkcjonuje. Marta, może ty też miałaś jakieś obserwacje na temat tego, właśnie, czy, czy, czy sam film może być chodzony? Nie tylko fabuła, no bo tutaj myślę, że odpowiedź jest prosta, ale czy forma filmu też może w pewnym sensie chodzić albo być chodzona? Myślę, że jak najbardziej tak, to znaczy to co mówisz, że, że, że można ironicznie powiedzieć, że niektóre filmy się włóczą czy snują się, bardzo często przecież tak, tak mówimy, to jest, to jest jedna sprawa i można to sprowadzić do trochę jakiegoś żartu, ale myślę, że takie spowolnione tempo, Ewa zresztą zaczęła od tego, że slow cinema jest takim nurtem, taką tendencją, która właśnie ten akt chodzenia bardzo często... Pokazuje, bardzo się często na nim skupia właśnie w takiej trochę, w takim poszukiwaniu bez zdarzeniowości, chociażby w poszukiwaniu właśnie kontaktu z naturą więc te wydłużone ujęcia byłyby tutaj takim jednym z nośników właśnie takim, takim środkiem ekspresji, który by nam pomagał w uchwyceniu, w uchwyceniu aktu chodzenia to jest, to jest jedna sprawa, z jednej strony mamy tak jak wspomniałeś o, o labiryncie w Trenklauken, co jest, to jest faktycznie bardzo ciekawy taki aspekt meandrujący narracji. Zresztą też myślę, że ja na razie nie miałam takiej, takiej możliwości, takiej przyjemności, ale zastanawiam się, czy też ten film nie był, nie można by było go oglądać trochę jak, jak się przegląda Atlasy. To znaczy wskakując w różne miejsca do różnych tych epizodów, właśnie poznając różne te miejsca i różne, różne fragmenty przestrzeni również. Więc... Tak, to jest taki swoisty film, album nawet, bo, mm -hmm. bo on właśnie jest stworzony z kilku różnych takich zdjęć, które my możemy w różnej kolejności, w różnej chronologii sobie oglądać. Mm -hmm, dokładnie, dokładnie, więc to jest według mnie bardzo ciekawe. I ja też na początku wspomniałam w ogóle o tej takiej konstrukcji delezjańskiej, takiej ballady przechadzki, czyli właśnie takiej spowolnionej, spowolnionej narracji, gdzie wprowadzimy bohatera, który no właśnie, chodzi, który się snuje, który nie ma jakiegoś celu, nie ma jakiejś wyraźnej tożsamości być może, nie ma jakiejś wyraźnej motywacji, jest trochę takim bohaterem poszukującym albo właśnie zawieszonym w jakiejś takiej próżni i tylko chodzenie w związku z tym zostaje i bardzo często właśnie to się pojawia, pojawiało w kinie, w kinie francuskim. Dla mnie takim bardzo bardzo, ikoni, bardzo ikoniczną sceną e, chodzenia, takiego płynięcia przez miasto w takim poczuciu zawieszenia, e, która po prostu myśl, mam nadzieję, że nigdy o niej nie zapomnę w ogóle, bo to jest piękna scena. To scena, kiedy Jean Moreau windą na szafot po prostu idzie przez nocne, nocne miasto. E, właśnie nawet nie obserwuje przestrzeni dookoła, całkowicie zanurzona, zanurzona w swoich, e, swoich myślach. I po drugiej stronie barykady, ale też właśnie w kontekście kina francuskiego e, mamy taki film, który zresztą też na Nowych Horyzontach e, ze 2 3 lata temu był pokazywany e, tego samego reżysera, Louis Mala z Azji w metrze, gdzie właśnie chodzenie, poznawanie miasta jest po prostu formą przygody otwierania się na jakiś przypadek e, no właśnie jest taką formą, która ma swoją własną dramaturgię e, i wydaje mi się, że czasami kino stara się nam pokazać, że wystarczy być uważnym i otwartym na to, co jest za rogiem, żeby właśnie odkrywać jakąś przestrzeń. I nar struktury narracyjne nam czasami w tym pomagają. I to, co mnie za też zainteresowało w tej se sekcji Let's Go, to właśnie taka dosłowna obecność map. W szlaku Asfodeli właśnie widzimy, jak mamy tam wprowadzaną taką postać na drugim planie, kobiety, która chyba pracuje, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, w jakimś urzędzie miejskim, i która pokazuje dawne szlaki, którymi później wasza szlak Asfodeli, który później jest przemierzany przez, przez protagonistę i takie mapy, zresztą taki bardzo historyczny początek pojawia się w, w Nocach z Teodorem, o których też wspominaliście, że mamy tam taką, takie randki nocne w parku, że bohaterowie zaczynają żyć właśnie tym życiem nocnym, życiem wędrownym, życiem spacerowym, odcinając się od rytmu zwykłego społecznego, społecznego życia, ale co jest właśnie ciekawe na początku ten film się zaczyna od takiego wprowadzenia jak powstawały paryskie parki, jak powstawał ten konkretny park, widzimy całą kartografię z poszczególnymi ścieżkami i to jest według mnie ciekawe, że chodzenie też ma swoje bardzo wyraźne artefakty i filmy z tej sekcji też o tym przypominają. Mm -hmm. eee, tak, może teraz Ty byś coś dodał, żeby komentarz Ewy był trochę na koniec takim mm -hmm. podsumowaniem tego co ona sądzi na temat e, no właśnie kina chodzonego i, i, e, i tej formy chodzonej w pewnym sensie też e, jako kuratorka myślę, że jakoś fajnie to tak zwiąże, więc poprosiłbym teraz Ciebie. Mm -hmm. Co, nie, nie wiem, czy, czy ja potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy kino, może, czy kino może chodzić dlatego, że na wystawie mamy jednak bardzo spersonifikowane te siły, które tworzą, tworzą obrazy i różne inne rzeczywistości wizualne, artystów i artystki. No i oni, Zdecydowanie e, e, mogą chodzić e, i, i chodzą. To jest to, o czym mówiłem na, na początku, że jakby to przyzwolenie na, mm, na przemianę sztuki z czegoś, co koniecznie musi być obiektem, na performatywny, na performatywny gest, na zaangażowanie własnego, e, własnego ciała, e, otworzyło e, twórcom wizualnym jakby, takie bardzo szerokie możliwości do do praktykowania, praktykowania chodzenia na, na różnych poziomach, bo na przykład wśród, wśród twórców, których pokazujemy mamy, mamy Jannę Pawlik, artystkę, która, która w dzieciństwie straciła, straciła jedną nogę i porusza się w tej chwili na jednej nodze, albo na, na, na protezie, i ona poprzez swoje dokamerowe performensy. Zmienia naszą perspektywę. Na no coś tak, tak prostego, jak, jak każdy krok, który, który stawiamy. O tym, też, o tym też pamiętamy w kontekście tej naszej wcześ, wcześniejszej dyskusji na temat tego, na ile chodzenie, które jest bez wątpienia uniwersalne, jest jednocześnie demokratyczne i dostępne dla każdego. Mhm. Mm Ewa, poproszę Ciebie na koniec o, o, o Twoją opinię. No, myślę, że zgadzasz się z tym, że, że kino może być chodzone, skoro kuraturujesz takiej sekcji, ale, ale chętnie poznam Twoją opinię jakoś szerzej. Znaczy, oczywiście ja zgadzam się z jedną i z drugą stroną, że, że oczywiście w kinie chodzi o pewną reprezentację chodzenia. Tak? No nie jest to na pewno w tak dosłowny sposób, no nie wiem, sztuka chodzona, tak jak może być chodzony performance na przykład, czy nie wiem, miejski spacer właśnie w towarzystwie artysty, czy jakieś takie bardzo cielesne, jednak zakorzenione w ciele działania, które mogą być na wystawie. Natomiast oczywiście jakby starałam się też jakby doprać do tego cyklu filmy, które nie tylko jakby przedstawiają czy reprezentują no, pewien no nie wiem, pewną czynność, tak, że gdzie, gdzie dochodzenie jest jakby częścią fabuły czy narracji, ale gdzie jakby. Ta struktura jest też obecna, jakby to przemieszczanie się ludzi w ich strukturze, no już mówiliście dużo i o Trent i jego labiryntowej strukturze, czy o Nocach z todorem, który z kolei jest spacerem po parku, czy w zasadzie w takim bardziej ogólnym sensie po, po Ogrodzie Angielskim. To Trochę też co Marta mówiła o panoramach, że przejście przez taki właśnie angielski ogród, który nie był tak uporządkowany jak okród francuski, że każda roślina była zasadzona w określonym miejscu i była takim jakby szeregiem nieruchomych żywych, ale nieruchomych obrazów, że ten ogród angielski, taki jak właśnie, nie wiem, ten park Bud czy takie jak łazienki, że on się otwiera jednak w ruchu, że dopiero ludzie chodząc po nich zauważali kolejne, jakby poprzez zakręty, poprzez to kształtowanie terenu kolejne jego zawiłości i, i wspaniałości, więc to też, od, to też jest bardzo filmową sytuacją tak? i też bardzo już jakby stawia ten podmiot w ruchu do, takiej, do takiego momentu jakby za, zauważania właśnie pejzażu, kiedy się chodzi czy kiedy jest się w ruchu. E, ja tutaj pomyślałam sobie, że jest jeden film, o którym w ogóle nie mówiliśmy, Ludzka Fala 3, Film mm -hmm. Edwarda Williamsa. Bo to jest film, który dosyć. Uh... Trudno się mówi, bo jest właśnie takim fizycznym eksperymentem z jednej strony właśnie chodzenia po trzech różnych lokalizacjach i w Argentynie, i w Mozambiku, i na Filipinach, ale też, gdzie ta czynność chodzenia jest filmowana poprzez trzy różne kamery. Jedną z nich jest właśnie taką kamera do VR-u, która bardzo zmienia też relacje przestrzenne między osobami, które idą, osobami, które są na i wprowadzę coś takiego w ogóle bardzo odrealnionego do klimatu całego filmu więc to jest jakby taki poziom technologiczny, ale z drugiej strony w takiej swojej em jakby narracyjnej strukturze ludzka fala 3 bardzo nawiązuje do bardzo specyficznego chodzenia, które też jest obecne w kulturze, jakim jest chodzenie w górach, czy wchodzenie pod górę jako czynność pewnego rodzaju duchowa i tam jest bardzo dużo takich ukłonów i analogii i zarówno do Chodorowskiego i do Filipa Pareno, czy nie wiem, Ben Russell też się tym zajmował, że sama idea właśnie Świętej Góry, czy niewidzialnej góry, gdzie różne osoby muszą na nią wejść, żeby uzyskać poprzez ten ruch jakby fizyczny, osiągnąć takie duchowe oświecenie, no też jest olbrzymim tropem w kulturze, także mam nadzieję, że cała sekcja Let's go. też jest rodzajem pewnego pomostu czy kładki, który zabiera nas od tych takich fizycznie postawionych kroków i chodzenia tu i teraz, no, na taki wymiar w tą mapę zupełnie rozmaitych innych jakby przestrzeni rzeczywistości, czy przestrzeni refleksji o rzeczywistości i kulturze. Tak, zdecydowanie polecamy wszystkie filmy z sekcji Let's Go i jakieś takie swobodne wybieranie sobie ścieżek, który film zobaczycie kiedy i, i, i który konkretnie, bo myślę, że można sobie z niej ułożyć właśnie swoją własną i... i, i i, i mapę, i ścieżkę też. Natomiast chciałbym wyszczególnić przede wszystkim właśnie Trękę Laukę, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, na sam koniec naszej rozmowy, przede wszystkim dlatego, że jest to najdłuższy film z tegorocznego programu Nowych Horyzontów, a to tylko 4 godziny, 20 kilka minut. Jak na Nowe Horyzonty jest to naprawdę dosyć krótki, najdłuższy film festiwalu, więc bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby zahaczyć sobie taką rekordową statystykę właśnie, oglądając ten film. A drugi film, który... Chciał... Ale będzie pokazywany z przerwą półgodzinną, także proszę Michał, tutaj nie strasz widzów. No więc to w ogóle... Że... Można nie odróżnić od dwóch seansów oddzielnych tak naprawdę. Nie no, oczywiście żartuję. Drugi, drugi film, który, który drugi seans tak naprawdę, na który bardzo zachęcam wszystkich słuchaczy, żeby się wybrać, to jest pokaz filmu Cruising Williama Fritkina, o którym też przed chwilą rozmawialiśmy. Sytuacja jest o tyle wyjątkowa, że, że w tym roku odbędzie się w Pełnej Sali, dyskusyjny klub filmowy Pełna Sala, gościnnie właśnie we Wrocławiu i właśnie wokół zadania specjalnego porozmawiamy. Odbędzie się on w czwartek, 25 lipca, o godzinie 16 w sali numer 5 Kina Nowe Horyzonty. Więc jeżeli będziecie na festiwalu we Wrocławiu, to zachęcam bardzo serdecznie, żeby się wybrać. Spotkanie poprowadzę ja, ale dyskusja jest oczywiście wolna i otwarta. Zachęcamy wszystkich do udziału i do rzucenia jakiegoś nowego spojrzenia na ten klasyk kina przełomu lat 70. i 80.. Bo treść może wydawać się z początku, początkowo nieprzystająca do, do aktualnych jakichś dyskursów, ale myślę, że da się zdecydowanie wyciągnąć z niego wiele ciekawych obserwacji, także na temat dzisiejszych czasów. Kończymy tym samym tą małą reklamą odcinek drugiego podcastu Między Seansami, który organizujemy, który nagrywamy w ramach działania portalu Pełna Sala. Dzisiejszymi gośćmi rozmowy o włóczy kinie, chodzeniu, kinach, filmach chodzonych była Marta Stańczyk. Dzięki Michał. Dziękuję wszystkim. Ewa Szabłowska. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia we Wrocławiu, 18-28 lipca. I Stach Szabłowski. Dziękuję. Dzięki Wam wielkie jeszcze raz i oczywiście, tak jak zostało powiedziane już wiele razy, zachęcamy do udziału i w festiwalu oglądania filmów z tej sekcji Let's Go oraz do wybrania się na wystawę Kroki. Do zobaczenia.